Poczet królów i książąt polskich pod redakcją naukową Andrzeja Galickiego. Taśma ósma ścieżka pierwsza. Władysław Laskonogi był najmłodszym synem Mieszka starego i jego drugiej żony Rusinki Eudoksji. Urodził się między 1161 a 1166 rokiem i wcześniej doznał skutków politycznych niepowodzeń ojca. W 1177 roku zapewne musiał wraz z nim uchodzić za granicę. W roku 1186 pojawił się Władysław na dworze swego szwagra Bogusława I Pomorskiego, podtrzymując bałtyckie zainteresowania polityczne ojca. Jest prawdopodobne, że z tą podróżą wiąże się poślubienie przezeń Łucji, córki księcia Rugijskiego Jaromira, lennika Danii. Sprawy pomorsko-bałtyckie będą i w przyszłości absorbowały uwagę Władysława w stopniu znacznie większym niż któregokolwiek z piastów. Prawdopodobne są jego bliskie kontakty z siostrą Anastazją i jej małoletnimi synami panującymi na Pomorzu Zachodnim po śmierci Bogusława I, 1187. Jeszcze w 1220 roku wdowa po jednym z nich obdarowuje pewnego z możnych pomorskich na prośbę Władysława. Młody książę musiał w ostatnim okresie życia ojca, co najmniej od śmierci brata Bolesława, pełnić aktywną rolę wykonawcy jego polityki – która doprowadziła nie bez bolesnych kompromisów do przywrócenia Mieszkowi tronu krakowskiego. Być może Władysław zastępował nieraz ojca w rozmowach z krakowskimi wielmożami. Czynił to chyba zręcznie, ponieważ zjednał sobie ich sympatię. Kronikarz Wincenty, zwany kadłubkiem, który znał doskonale wszystkie te przetargi, napisał o laskonogim, że okazywał wszystkim tak przystępną, tak ujmującą, tak łaskawą, tak słodką i miłą, ufną życzliwość, że... Wyróżniał się uprzejmością dla wszystkich To też kiedy 13 marca 1202 roku Mieszko zmarł Nie zabrakło w Krakowie zwolenników powołania na tron jego syna Który objął właśnie rządy w Wielkopolsce Wprawdzie wielu popierało jego konkurenta Leszka Białego-Sandomierskiego Ale lęk przed jego nowymi faworytami Którzy mogliby zagrozić dotychczasowym panom sytuacji w Krakowie Wojewodzie Mikołajowi i biskupowi Pełce przeważył szale na rzecz Władysława, którego też wybrano i okrzyknięto księciem. Wkrótce jednak okazało się, że uprzejmość księcia wobec dostojników nie wiąże się z ustępliwością we wszystkich sprawach. Władysław próbował bronić prerogatyw książęcych w różnych dziedzinach, a zwłaszcza w sprawie nominacji biskupów, która zaczynała być coraz bardziej drażliwa. Papież Innocenty III wzywał biskupów polskich do ostrego przeciwstawienia się ingerencji władz świeckich w obsadzanie stanowisk kościelnych i do walki o pełną autonomię kościoła. Laskonogi miał stać się zaporą, usiłującą powstrzymać coraz silniejszy nurt przełamujący dotychczasowe stosunki kościelno-polityczne. Przywódcą tego nurtu został arcybiskup Henryk Kietlicz, który wprawdzie objął swój urząd jako faworyt Mieszka Starego, ale przejął się celem walki o niezależność kościoła. Inną trudnością, z jaką spotkał się Laskonogi, była działalność jego bratanka Władysława, syna Odona, który coraz natarczywiej domagał się ojcowskiej dzielnicy, chętnie przy tym szukając poparcia dostojników kościelnych. Bezdzietny Laskonogi obiecywał mu zapewne całość dziedzictwa mieszkowego po swej śmierci, ale młody Odonic nie chciał tak długo czekać. Był więc dogodnym narzędziem dla wszystkich wrogów stryja. Władysław Laskonogi nadal interesował się Pomorzem, gdzie rozgrywki między Danią a Brandenburgią stwarzały możliwość wzięcia pod opiekę księstwa jego siostrzeńców. Utrzymujące się zwierzchnictwo piastów nad księstwem sławieńskim i gdańskim wymagało stałej konfrontacji z rosnącą potęgą duńską. W 1205 roku roczniki duńskie zanotowały wiadomość o spotkaniu króla Waldemara II z Władysławem. Zapiska została jednak tak ułożona, że historycy do dziś nie są zgodni, czy było to przyjazne, a przynajmniej pokojowe spotkanie dla umówienia spraw spornych, czy też zbrojna rozprawa. Z tą polityką pomorską Laskonogiego wiąże się zapewne nabycie ziemi lubuskiej, którą uzyskał od Henryka Brodatego, zdaje się w zamian za ziemię kaliską. Lubusz był głównym polskim przyczółkiem na lewym brzegu Odry i stanowił dogodny punkt wyjścia dla wspierania książąt zachodniopomorskich w ich obronie przed Brandenburgią. Panowanie Laskonogiego w Krakowie trwało krótko. Śmierć wojewody Mikołaja pozwoliła uzyskać przewagę zwolennikom Leszka z Pełką na czele i książę Sandomierski osiadł triumfalnie na tronie krakowskim. Zdaniem Oswalda Balcera nastąpiło to jeszcze w 1202 roku. W ostatnim czasie Gerard Labuda chce przywrócić wiarygodność dacie 1206 przyjętej przez Długosza, wiążąc utratę Krakowa z wybuchem konfliktu kościelnego. W każdym razie przekazanie Kalisza Brodatemu musiało nastąpić już po utracie Krakowa, gdyż w innym wypadku byłby to krok pozbawiony wszelkiego sensu. W 1206 roku doszło do otwartego konfliktu księcia z arcybiskupem. Kietlicz rzucił klątwę na Władysława. Ten zaś wygnał arcybiskupa z kraju. Zyskał w tym poparcie części kleru, m.in. biskupa poznańskiego Arnolda i swego kanclerza Wincentego. Również bunt, jaki podniósł Odonic, niewątpliwie w porozumieniu z Kietliczem, nie udał się. Młody książę musiał pójść w ślady arcybiskupa. Jednak papież, do którego odwołał się laskonogi, zajął stanowisko po stronie arcybiskupa, polecając polskim książętom i biskupom stanąć w jego obronie. Szczególnie gorliwy Leszek Biały nie tylko zezwolił na pierwszą elekcję biskupa przez kapitułę w Krakowie, został nim w 1207 roku Wincenty Kadłubek, ale oddał się wraz z księstwem pod protekcję stolicy apostolskiej. Henryk Brodaty udzielił zbiegom gościny na Śląsku, a nawet odstąpił odonicowi Kalisz pod warunkiem zwrotu w wypadku odzyskania dzielnicy ojcowskiej, to jest zapewne poznania. Na Boże Narodzenie 1208 roku Doszło do kompromisu za sprawą Henryka i jego żony Jadwigi. W Głogowie spotkali się z okazji chrzcin ich syna obydwaj książęta wielkopolscy, a także biskupi poznański, lubuski, wrocławski i arcybiskup Kietlicz. Żadna ze stron nie dała za wygraną, ale doszło do zdjęcia cenzur kościelnych z księcia i wynagrodzenia strat arcybiskupowi. Ten ostatni na synodzie w Bożykowej 1210 uzyskał poparcie grupy książąt, przeważnie młodszych, Poza tą grupą skłonną uznać autonomię kościoła i udzielić mu immunitetu w jego dobrach, pozostali w końcu tylko laskonogi i brodaty, broniący starych prerogatyw książęcych. Mimo dzielących ich różnic, fakt ten zapoczątkował ich zbliżenie, mające doniosłe znaczenie polityczne. Przykładem tego zbliżenia jest elekcja biskupa w Poznaniu, 1211, po śmierci Arnolda. Wybór został dokonany wprawdzie zgodnie z przepisami kanonicznymi, ale wobec przewagi ludzi Laskonogiego w kapitule padł na jego kandydata Pawła, człowieka blisko związanego z Dworem Śląskim. Paweł był odtąd przez dłuższy czas pośrednikiem politycznym między Laskonogim a Brodatym. Sobór Laterański 1215 był nie tylko największym triumfem papieża Inocentego III, który decydował na nim nie tylko o sprawach dyscypliny kościelnej, ale i o koronach władców europejskich. Był też największym triumfem Kietlicza, który pojawił się w Rzymie z licznym orszakiem biskupów polskich. Przedstawił tam nie tylko swe osiągnięcia w walce o swobody Kościoła, ale i perspektywy misji w Prusach, której był od kilku lat protektorem. W tym kierunku i pod swym kierownictwem chciał pchnąć inicjatywę książąt polskich. Ułatwić to miały postanowienia Soboru w sprawie powszechnego udziału w Krucjacie. Tylko jeden książę, Kazimierz Opolski, Wypuścił się w orszaku króla węgierskiego Andrzeja w kierunku Ziemi Świętej. Inni książęta szykowali się na krucjatę do Prus. Autorytet biskupa był obecnie tak silny, że z jego pomocą odonic odzyskał ojcowską dzielnicę poznańską. Niektórzy historycy przypuszczają, że zdobył ją w nowej wojnie ze stryjem, ale takie przypuszczenie nie jest konieczne. W warunkach nakazanej przez papiestwo powszechnej pacyfikacji i wyrównania wzajemnych roszczeń, kiedy Kietlicz mógł liczyć na zgrupowanych wokół siebie młodszych książąt, nacisk taki wystarczył do dobrowolnego zwrotu prawnie należącej się Odonicowi ojcowskiej dzielnicy. Następują potem dwa lata pełne przewrotów politycznych i różnych niejasnych posunięć. Głównym źródłem są tu dwa dokumenty papieskie, z których jeden dotyczy pretensji Henryka Brodatego do Kalisza, drugi zaś zatwierdza przymierze między nim a Laskonogim. Wokół tych dokumentów snują uczeni różne przypuszczenia. Rekonstruują wojny i układy pokojowe, przymierza i konflikty. Poniżej przedstawię jedną z możliwych konstrukcji, jak się wydaje dobrze tłumaczącą, ówczesną sytuację. Wielka kariera Kietlicza uległa załamaniu ze śmiercią popierającego go stale Inocentego III 1216 Wielki arcybiskup był wyniosły i niezbyt przyjemny w obcowaniu z ludźmi, To też zraził sobie nawet książąt i biskupów z własnego obozu. Biskup płocki Getko oskarżył go przed Rzymem o pychę i luksus, nielicujący z chrześcijańską pokorą. Kietlicz, donosił Getko, nie tylko podróżuje z orszakiem stu dziesięciu koni, każe sobie podczas wizytacji wznosić specjalny tron i całować stopy, ale nawet ciało i krew pańską spożywa siedząc na tym tronie. Nie wiadomo, co to było prawdą, a co oszczerstwem. Faktem jest, że następca Inocentego, Honoriusz III, dał przynajmniej częściowo wiarę tym oskarżeniom. Kietlicz otrzymał od papieża dość ostre pouczenie, a wkrótce stracił godność legata papieskiego na Prusy. Z tą chwilą cały obóz polityczny, na którego czele stał, uległ rozbiciu, a w ostatnich latach życia arcybiskup był już tylko biernym widzem własnej katastrofy. W 1217 roku z biskupstwa krakowskiego ustąpił, czy też został do tego zmuszony, wierny stronnik Kietlicza, kronikarz Wincenty, co wskazywało na zmianę orientacji politycznej Leszka Białego. Nowym biskupem został kanclerz Leszka, uczony Iwo Odrowąż. W roku 1217 powstała nowa konstelacja polityczna na gruzach Kietliczowej Koalicji Młodych Książąt. Na spotkaniu w Dankowie zawarto przymierze między Leszkiem Białym a Henrykiem Brodatym. Jednocześnie musiało dojść do układu między Leszkiem a Władysławem Laskonogim, z którego wynikało wzajemne dziedziczenie posiadłości przez obydwu dawnych rywali. Obydwaj nie mieli wówczas synów. W pełnym tekście zachował się układ przymierza Brodatego z Laskonogim z tegoż roku. Na jego podstawie Władysław ponownie otrzymał ziemię lubuską, którą utracił był w 1209 roku na rzecz Margrabiego Łużyc, szczęśliwie odebrano przez Brodatego Niemcom. W tymże roku Laskonogiemu udało się wygnać Odonica z Wielkopolski, która w całości znalazła się w rękach starego Władysława. Po śmierci Kietlicza członkowie nowej koalicji doprowadzili do wyboru nowego arcybiskupa po swej myśli. Został nim w 1220 roku dotychczasowy kanclerz Władysława Wincenty, on dziś wyklęty przez Kietlicza za sprzyjanie księciu. Książęta Trójprzymierza, z którymi współpracował brat Leszka Konrad Mazowiecki, kontrolowali politycznie całą Polskę i mogli myśleć o wspólnej ekspansji na Prusy. Leszek jako władca Krakowa miał pretensje do zwierzchnictwa nad innymi książętami, nosił tytuł księcia Polski, a nawet, zdaje się, sporządził sobie monarszą pieczęć majestatyczną, odbiegającą od wzoru powszechnie używanych pieczęci książąt dzielnicowych. Dzięki pomocy Laskonogiego zmusił w 1218 roku księcia pomorza gdańskiego Świętopełka do uznania swego zwierzchnictwa. Leszek był też formalnym wodzem wypraw krzyżowych na Prusy podjętych przez rycerstwo polskie w latach 1222 i 23. Choć największy wkład rzeczywistego wysiłku wojennego należał do Henryka Brodatego, Laskonogi nie brał udziału w wyprawach pruskich, albowiem zaniepokoiło go pojawienie się Odonica na północnych kresach jego posiadłości. Po dłuższych wędrówkach przygarnął go Świętopełk Gdański, dążący do pełnej emancypacji spod zwierzchnictwa Leszka i całkowitego zrównania w prawach z książętami domu piastowskiego. Ożeniony z siostrą Świętopełka Jadwigą, Odonic napadł z jego pomocą w październiku 1223 roku na Gród Ujście i tam zorganizował sobie bazę wypadową na dalsze tereny Wielkopolski. Wkrótce zdobył nakło, spustoszył dobra klasztorów Mogilnie, a latem 1227 roku pobił go w ujściu oddziały wojewody Dobrogosta. Sam wojewoda poległ. Walki z Odonicem doprowadziły do nowej klęski na granicy zachodniej. W 1225 roku Landgraf Turyngii Ludwik obległ Lubusz, który, nie doczekawszy od sieczy Laskonogiego, skapitulował. Zagrożony Laskonogi zwrócił się o pomoc do swych sprzymierzeńców Leszka i Henryka. Leszek zwołał na listopad 1227 roku zjazd książąt i biskupów do Gąsawy. Miał on rozważyć spór Laskonogiego z Odonicem. Nie jest też wykluczone, że przygotowywano zbrojne wystąpienie przeciw Świętopełkowi. Latem tegoż roku król duński Waldemar II poniósł wielką klęskę w walce z koalicją książąt północno-niemieckich pod Bornhevet. Hegemonia Danii na południowym wybrzeżu Bałtyku załamała się, co stwarzało i dla książąt polskich szansę uaktywnienia polityki na tym obszarze. Jak wiadomo zaniepokojony zjazdem Piastów Świętopełk napadł w porozumieniu z Odonicem na wiecujących książąt. Leszek został zabity, a Henryk Brodaty ciężko ranny. Laskonogi w ogóle nie był w Gąsawie. Reprezentowali go tylko arcybiskup Wincenty i biskup Paweł. Ze śmiercią Leszka wyłoniła się sprawa sukcesji w Krakowie, ale Laskonogi nie od razu wystąpił z pretensjami. Na początku udało mu się pobić Odonica 1228 i wziąć go do niewoli. Dopiero wtedy, zapewne w maju, na zjeździe w Cieni, z dostojnikami małopolskimi przyjął wybór na księcia krakowskiego, obiecując zarazem adoptować dwuletniego syna Leszka Białego. W cieni wystawił laskonogi dwa przywileje na rzecz kościoła i na rzecz społeczeństwa księstwa krakowskiego, przede wszystkim możnych, którym zagwarantował udział w rządach i szanowanie ich przywilejów. Roman Grodecki słusznie podkreśla znaczenie tych aktów po raz pierwszy oficjalnie ograniczających władzę monarchy koniecznością zgody przedstawicieli społeczeństwa na jego decyzję. O Kraków trzeba było jednak walczyć z Konradem Mazowieckim, który jako brat Leszka zgłaszał pretensje do dziedzictwa. Tymczasem jednak Odonic zdołał zbiec z więzienia i jeszcze raz podjął walkę ze stryjem, która potoczyła się ze zmiennymi kolejami. Nie rezygnując formalnie z Krakowa, odstąpił laskonogi jeszcze w 1228 roku rządy w Małopolsce Henrykowi Brodatemu. Istnieją wśród historyków różnice zdań na temat, czy Henryk sprawował pełną władzę książęcą, czy był tylko namiestnikiem Władysława. Dokumenty z tego czasu, w których używać miał tytułu księcia krakowskiego, okazały się bowiem falsyfikatami. W każdym razie nawet wzięcie Henryka do niewoli nie umożliwiło Konradowi opanowania Krakowa. Możni krakowscy, zwłaszcza z rodu Świebodziców-Gryfitów, sprawowali tam nadal rządy w imieniu Laskonogiego. W 1229 roku Konrad zaatakował Wielkopolskę i obległ z posiłkami ruskimi Kalisz, ale bez powodzenia. Natomiast Odonic odnosił stale sukcesy i w końcu wyparł stryja w ogóle z Wielkopolski. Laskonogi schronił się w Bożu. Nienawiść do bratanka lub dawniej podjęte zobowiązania skłoniły go do przekazania całego dziedzictwa po sobie Henrykowi Brodatemu i jego synowi Henrykowi. W 1231 roku pomoc książąt śląskich umożliwiła Laskonogiemu jeszcze jedną wyprawę na Wielkopolskę. Dotarła ona aż pod Gniezno, ale w rezultacie zakończyła się niepowodzeniem. Stary książę wycofał się na Śląsk. Śmierć miał, zdaje się niezbyt chwalebną, do niego mianowicie odnosi się, jak stwierdził Kazimierz Jasiński, notatka w kronice cysterskiej Alberyka z Trois-Fontaines o zamordowaniu księcia Gnieźnieńskiego przez niemiecką dziewczynę, którą usiłował zgwałcić. Miało to zapewne miejsce w Środzie, 18 sierpnia 1231 roku. Krajowe kroniki i roczniki na ogół dyskretnie ten fakt przemilczały, tylko długoż podaje za nieznanym źródłem, że Laskonogi nie był popularny z powodu rozpusty i wszeteczeństw Henryk Brodaty przyjął z tą chwilą tytuł księcia Krakowa A jednocześnie wysunął pretensje do wielkopolskiego spadku po Laskonogim Znowu zagrażając pozycją Odonica Mało wiemy w istocie o wielkopolskim księciu, który ani za życia, ani po śmierci Nie cieszył się specjalną sympatią kronikarzy i historyków Współcześnie był przez swych kościelnych przeciwników rysowany czarnymi barwami. W istocie nie odznaczał się pobożnością. W swych stosunkach z Klerem kierował się wyłącznie racjami politycznymi. Zdołał sobie jednak zorganizować silne stronnictwo wśród wielkopolskiego duchowieństwa. Tylko, że stronnicy jego rekrutowali się spośród przeciwników nowej dyscypliny kościelnej, w znacznej mierze spośród żonatych kanoników, do których należał też przyszły arcybiskup Wincenty. Nie był Laskonogi hojny wobec kościoła. Jego darowizny są rzadkie i wynikały z konieczności politycznych. Nie był też entuzjastą krucjat na Prusy, a propaganda jego przeciwników zarzucała mu nawet sprzymierzanie się z pruskimi poganami przeciw własnym krewniakom. Nie sposób mu jednak odmówić szerszej koncepcji politycznej. Nie było to ślepe trwanie na starych pozycjach. Przywileje w cieni świadczą, że Laskonogi zrezygnował, przynajmniej w Krakowie, Sprób prób przywrócenia autokracji. Jego jedyny z książąt polskich interesował się sprawami dziejącymi się nad Bałtykiem i usiłował, choć bez sukcesów, prowadzić tam aktywną politykę. Przez przymierze z Leszkiem Białym i Henrykiem Brodatym działał w kierunku utrzymania jedności rozpadającego się dziedzictwa piastowskiego. Benedykt Zientara, Henryk I Brodaty Bohater niniejszego szkicu należy do postaci, które wciąż są przedmiotem sporu i to nie całkiem bezinteresownego. Od kiedy historycy się nim bliżej zainteresowali, a stało się to dopiero w XIX wieku, zgodnie uznawano zalety Henryka Brodatego jako organizatora rozwoju gospodarczego dzielnicy śląskiej. Natomiast fakt sprowadzenia przezeń osadników niemieckich dla zakładania nowych wsi oraz popieranie imigracji niemieckich kupców i rzemieślników do miast wywołał nie wygasły do dziś spór o ocenę tej działalności i o motywy, jakie przy niej księciem kierowały. Liczni uczeni niemieccy, zwłaszcza lokalni badacze śląscy, uważali Henryka Brodatego za Niemca i tłumaczyli jego działalność niemieckim patriotyzmem, w imię którego miał świadomie kierować procesem germanizacji Śląska. Szczególnie przyczynił się do rozpowszechnienia takiego poglądu zasłużony skądinąd badacz dziejów Śląska Kolmar Grünhagen, korzystający z jego prac czołowi historycy niemieccy w rodzaju Karola Lamprechta, wprowadzili to twierdzenie do syntez historii Niemiec. Skutek tego pogląd o niemieckiej narodowości, czy nawet niemieckim patriotyzmie Henryka Brodatego upowszechnił się we wszystkich krajach języka niemieckiego i nawet poza nimi. Ginęły w tym chórze wątpliwości zgłaszane przez krytycznych badaczy jak Paul von Nissen czy Heinrich von Lösch, Wśród polskich uczonych, którzy dali sobie narzucić ten jednostronny pogląd na istotę działalności Henryka, powstały dwa obozy. Jedni, począwszy od Józefa Szujskiego w ślad za badaczami niemieckimi, uważali Henryka za zniemczonego germanizatora, oczywiście w przeciwieństwie do nich, negatywnie oceniając jego dzieło. Najostrzej potępił Henryka w, na półpublicystycznym szkicu Wacław Sobieski. Jeszcze po wojnie surowo osądził Brodatego z powyższych przyczyn w swej historii Śląska Kazimierz Piwarski. Jednocześnie jednak rozwijał się również wśród historyków krakowskich nurt sympatyzujący z działalnością Henryka. Stanisław Smolka podkreślał jego zasługi gospodarcze, Michał Bobrzyński, jego energię polityczną i twardą rękę wobec prób umniejszenia władzy książęcej. Obydwaj uważali opanowanie Małopolski przez Henryka za krok zmierzający do przezwyciężenia rozbicia dzielnicowego i przywrócenia jedności. Ten kierunek stał się następnie panującym w historiografii polskiej. Apoteozy doczekał się Brodaty w pracach Mariana Łodyńskiego i Romana Grodeckiego, gdzie występuje on jako świadomy i konsekwentny realizator planu odbudowy Królestwa Polskiego. Te akcenty nasiliły się zwłaszcza przed II wojną światową i w obfitej literaturze powojennej, Przede wszystkim popularno-naukowej. Pojawia się tam nie tylko tendencja do uczynienia zbrodatego nieomal współczesnego polskiego patrioty, zagospodarowującego ziemie odzyskanej, i broniącego ich przed tzw. drang nach Osten, ale ponadto, to już nie tylko w pracach popularnych, do bagatelizacji liczby i znaczenia imigracji niemieckiej. Coraz więcej historyków po obu stronach granicy rozumiało jednak, że dalsze rozwijanie takich tendencyjnych wywodów nie prowadzi ani do ukazania prawdy historycznej, ani do wyjaśnienia tego, co zaszło w ciągu XIII wieku na Śląsku i w Polsce. Badania historyczne nie rozwijają się w próżni, o ile aktualność polityczna sporu o Śląsk w latach 30., 40. i nawet 50., nie sprzyjała bezstronnemu rozpatrywaniu problemów, a przyciągała pióra przyodzianych w togi naukowe politycznych działaczy i publicystów, to późniejsze uspokojenie i stabilizacja przyniosły i na tym polu poprawę. Niezależnie od występujących tu i ówdzie i dzisiaj poglądów w starym stylu, nic już nie przeszkadza opowiedzieć, jaki był naprawdę Henryk Brodaty. Kłopoty są z tym nadal niemałe, bo podstawowe dane metrykalne tego księcia są mocno niepewne. Znamy wprawdzie ojca, ale już co do matki sprawa jest lub raczej była do niedawna sporna. Ojcem był Bolesław Wysoki, syn Władysława Wygnańca, sam przez długi czas tułacz, a od 1163 roku władca dzielnicy śląskiej. Matką, jak udowodnił Kazimierz Jasiński, Krystyna, druga żona wysokiego, pochodząca z niezbyt możnej rodziny Grafów środkowo-niemieckich. Data urodzenia nie jest znana. Według różnych pośrednich danych przypada na lata 1165-70. Trzeba tu dodać, że Henryk nie był najstarszym synem Bolesława, nawet wśród dzieci z drugiego małżeństwa. Tylko w wyniku wielkiej śmiertelności w rodzinie książęcej, niektórzy z braci byli już dorośli w chwili śmierci, doczekał samodzielnych rządów w dzielnicy ojca. Miejscem urodzenia natomiast był niewątpliwie Śląsk, co jest bardzo ważne dla naświetlenia sylwetki duchowej Henryka. Badacze niemieccy wiele stron druku poświęcili dociekaniom, jaki wpływ na kształtowanie się poglądów Henryka mogło wywrzeć urodzenie się w Niemczech i wychowanie w środowisku niemieckim. Poza niemiecką matką i kilkoma rycerzami przybyłymi z Bolesławem Wysokim z Niemiec, kilkoma kobietami z dworu księżnej i niemieckimi cysterzami z Lubiąża bywającymi na dworze księcia, całe otoczenie było polskie, o czym świadczy choćby lista świadków dokumentu Bolesława Wysokiego z 1175 roku. Henryk Brodaty wychował się w Polsce i w polskim środowisku, choć dzięki matce i wspomnianym osobom niemieckiego pochodzenia zapoznał się wcześniej z językiem niemieckim i nie czuł w stosunku do Niemców obcości jak inni jego rówieśnicy. Można snuć domysły, czy Henryk, jako piąty najprawdopodobniej syn Bolesława Wysokiego, nie był przeznaczony pierwotnie do stanu duchownego. Pociągałoby to za sobą poważne skutki dla typu wykształcenia, a może i wpłynęłoby na sposób zachowania i postępowania. Ale to czyste domysły pozwalające nam na zachowanie nadziei, że Henryk być może nie był analfabetą. Rzecz ciekawa, że nie zachowały się nigdzie żadne wzmianki o jakiejkolwiek podróży Henryka poza ziemię polskie. To nie znaczy oczywiście, że na pewno w ogóle nie wyjeżdżał za granicę, ale rzuca światło na nikłość podstaw twierdzenia o jego rzekomym tkwieniu w niemieckim środowisku. Do prawdopodobnych podróży należy podróż po żonę. Została nią Jadwiga, córka Bertolda VI, hrabiego Andechs i księcia Meranni. Małżeństwo to jest prawdopodobnie wynikiem kontaktów dworu śląskiego z wetinami władającymi w Miśni i na użycach. Matką Jadwigi była wetinówna. Rud Andechsów zrobił u boku cesarskiej dynastii Hohenstaufów wielką karierę w drugiej połowie XII wieku. Siostry Jadwigi poślubiły królów Francji i Węgier. Dwór w Andechs był wybitnym ośrodkiem kultury rycerskiej. Dbano o wykształcenie dzieci książęcych, nawet dziewcząt. Żywot Jadwigi zapewnia o jej zamiłowaniu do lektury. Małżeństwo z Jadwigą, późniejszą świętą, odegrało ogromną rolę nie tylko w życiu Henryka, ale i w całej tradycji historycznej o nim. Dla średniowiecza, a częściowo nawet dla późniejszych epok, m.in. innymi kontrreformacji, Jadwiga była ważniejszą postacią niż jej małżonek. Obok licznie powstających od połowy XIII wieku żywotów księżnej nie możemy wymienić ani jednej biografii jej męża. Toteż dla dziejopisów, aż po Naruszewicza i Lelewela, Henryk to głównie pobożny małżonek świętej. Nic więc dziwnego, że obraz jego postaci został skrzywiony i nie w pełni rozpoznany wobec ukazywania się stale na drugim planie. Tym niemniej nie można roli Jadwigi w życiu Henryka, w życiu polityczno-kulturalnym Śląska i Polski lekceważyć. Już od dzieciństwa skłonna do mistyki religijnej z biegiem czasu coraz bardziej porzucała typowe formy życia dworskiego, a nawet starała się narzucić dworowi bardziej surowy tryb życia. Henryk pod jej wpływem również wciągał się w praktyki ascetyczne. Wbrew modzie zapuścił brodę, ale jak dodaje żywociarz, starannie ją przystrzygał, a nawet nosił mniszą tonsurę, o ile nie była to ideologiczna interpretacja całkiem naturalnej łysiny. Z czasem tragiczne przeżycia rodzinne pogłębiły rozdźwięk między światem duchowym Jadwigi, a coraz krytyczniej ocenianymi marnościami życia świeckiego. W 1209 roku skłoniła męża do wspólnego złożenia na ręce biskupa Wawrzyńca ślubów czystości. Para książęca dochowała się już jednak wtedy siedmiorga dzieci. Od tej pory Jadwiga coraz bardziej oddawała się umartwieniom ciała i wyrzeczeniom, pod koniec życia na stałe osiedliła się w ufundowanym przez męża klasztorze Cysterek w Trzebnicy, gdzie Ksienią została jej córka Gertruda. Gertruda miała dożyć 1267 roku, kiedy nastąpiła uroczysta kanonizacja jej matki. Nie zapominała jednak Jadwiga o swych obowiązkach księżnej. Nauczywszy się języka polskiego, grupowała wokół siebie oddanych dworzan polskiego i niemieckiego pochodzenia – Częściowo tylko duchownych i mniszki W działalności dobroczynnej Docierała do niższych warstw społeczeństwa Zakładała szpitale i leprozoria W rozwijających się miastach Poczet królów i książąt polskich Taśma ósma, koniec pierwszej ścieżki